Psalm XIX, czytajmy od drugiego wiersza. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło Rogiego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do końców świata dochodzą ich słowa. W tych pierwszych wierszach tego psalmu Dawid, który tutaj jest podany jako autor tego psalmu, mówi o takim uniwersalnym objawieniu Boga. W Jego stworzeniu. W tym wszystkim, co Bóg uczynił. To wszystko, co nas otacza, na co możemy patrzeć, czego możemy dotknąć, uczynił, objawił swoją chwałę w tej różnorodności kolorów gatunków zwierząt i roślin w ogromie tych niezliczonych planet i gwiazd i galaktyk, które nas otaczają w, tej, w, tym, w tym wszystkim co nas otacza i z jednej strony w niezwykłym skomplikowaniu tego wszystkiego a drugiej, z drugiej strony w harmonii tego wszystkiego Bóg objawił swoją chwałę i jak tutaj czytamy nie jest to jakaś mowa nie jest to jakaś wieść którą odczytamy słuchując się w tą naturę jakiś głos usłyszymy ale patrząc, poznając to co nas otacza możemy też poznać Boga jakkolwiek Słowo Boże mówi, że chociaż Bóg od samego stworzenia objawił się w swej chwale i w swej łasce, właśnie w dziele stworzenia większość ludzi jest ślepy na to objawienie i większość ludzi jest głuchy na ten głos, który rozgrzmiewa ze stworzenia większość ludzi patrząc na stworzenie, nie widzi stwórcy, ale doszukuje się przyczyny tego, co oglądamy w jakimś przypadku doszukuje się tego, co, przyczyny tego wszystkiego co nas otacza gdziekolwiek indziej jak nie w Bogu, który to wszystko uczynił przez swoją upadłość człowiek Próbuje uciec od Boga I próbuje wytłumaczyć Otaczający nas świat Inaczej Niż Ufając temu właśnie Że Bóg to uczynił Że jest wielki stwórca Za tym całym stworzeniem I dlatego też dalsza część tego psalmu Mówi o innym objawieniu Które Bóg dał ludziom Że Bóg nie poprzestał na objawieniu siebie W stworzeniu ale Bóg dał kolejne objawienie, wyraźniejsze słowo, które człowiek może czytać, nad którym może rozmyślać i przez które może poznać Boga. Tutaj w tym psalmie to objawienie jest nazywane zakonem Pana. To słowo zakon oznacza po prostu prawo i to jest słowo, którym w Starym Testamencie opisywano to, co już Bóg o sobie objawił, to co już zostało spisane do tego czasu od ósmego wiersza Dawid psalmista mówi, zakon Pana jest doskonały to znaczy, niczego mu nie brakuje jest w nim wszystko czego człowiek potrzebuje pokrzepia duszę świadectwo Pana jest wierne uczy prostaczka mądrości. Prostego człowieka. Jeśli człowiek czyta to słowo, jeśli nad nim rozmyśla, to zdobywa mądrość. Wielu ludzi mówi, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, ja nie jestem w stanie tego czytać. Ta Biblia to jest stara księga, trudno ją zrozumieć. Wielu prostych ludzi, czytając tą księgę z modlitwą, z oczekiwaniem, że Bóg będzie do nich przemawiał, twierdzą, że rozumieją to i twierdzą, że to oświeca ich oczy że to wnosi mądrość życiową w ich życie i ta księga składa wiele takich obietnic jak ta, że jeśli człowiek będzie czytał tą księgę będzie mógł poznać Boga będzie mógł zgłębić Jego mądrość i nie będzie błądził w ciemności ale będzie chodził w światłości żywota rozkazy Pana są słuszne rozweselają serce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 którzy ich strzelą. A więc widzimy, że nie tylko znajdujemy objawienie Boga w tym Słowie, nie tylko nasze oczy zaczynają widzieć mądrość i bogactwo Boga, ale nawet na nasze życiowe tutaj doczesne potrzeby. To Słowo przynosi nam rozweselenie, pocieszenie to słowo, jeśli faktycznie je czytamy z modlitwą i je rozważamy, jest jak miód dla naszych dusz jest słodyczą naszych serc jakkolwiek celem tego wszystkiego jak tutaj widzimy jest przestrzeganie tego co tu jest objawione jest wielka nagroda dla tych wszystkich którzy strzegą tego co tu jest napisane to nie jest tylko po to, żeby się tym rozkoszować to nie jest tylko po to, żeby się tym zachwycać, chociaż zachwycamy się i rozkoszujemy się ale celem tego wszystkiego jest to, abyśmy poznawszy Boga poznawszy Jego wolę poznawszy Jego drogi strzegli chodzili Jego drogami pilnowali tego słowa a wtedy Bóg obiecuje nam wielką nagrodę i wiemy, że część tej nagrody już teraz do nas zlewa to swoje błogosławieństwo, kiedy jesteśmy posłuszni Jego Słowu, ale jakąś o ileż większą nagrodę przygotował u kresu naszych dni. Niechaj dzisiaj dobry Bóg pomoże nam widzieć więcej z Jego chwały, z Jego mądrości, z Jego łaski, a to nabożeństwo będzie czasem, w którym Bóg będzie przemawiał do na nas. Tutaj mamy szczególny czas, kiedy otwieramy Jego Słowo, czytamy je, rozważamy je. Jeszcze nastawimy naszych us uszu, usłyszymy Jego głos i lepiej poznamy Boga. Powstajmy proszę do modlitwy. Dziękujemy nasz kochany Ojcze, że zgromadziłeś nas tu razem na tym miejscu, w tym szczególnym dniu. Dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które jest tym źródłem objawienia Ciebie, przez które możemy Ciebie poznawać i zgłębiać Twoje tajemnice, Twoją mądrość, Twoje bogactwa. Dziękujemy za Twojego Świętego Ducha, który daje nam zrozumienie tych rzeczy. Za to objawienie, które Ty dajesz, Panie. I prosimy, byś błogosławił ten czas tutaj. Prosimy, byś przemawiał do nas. Byś otwierał nasze oczy szerzej, lepiej na poznanie Ciebie. Abyśmy kochali Ciebie, Panie. Kochali Twoje Słowo, Twoją prawdę. I żyli według tego Słowa. Aby nasze życie było prawdziwie błogosławionym. I abyśmy my byli błogosławieństwem dla ludzi wokół nas abyśmy zdążali do tej obiecanej nagrody w niebie. Prosimy, błogosław w ten czas i objawia się mi dzisiaj pośród nas w swej łasce, w swej mocy. Dotykaj naszych serc. Dotykaj naszych ciał. Objawiaj swą dobroć, swą moc. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.